Był rok 1932. Gdzieś na obrzeżach Bronxu miało miejsce spotkanie najważniejszych postaci nowojorskiego półświadka. Wśród nich między innymi znalazł się Don Mariano wraz ze swymi wiernymi pomocnikami, Stefano oraz Vito Favorito. Stefano znany był ze swojej małomówności. Mimo to zawsze potrafił skutecznie usuwać wszelkie przeszkody stwarzane przez kontrahentów Don Mariano. Vito Favorito został obdarzony niezwykłym darem przekonywania. Don Mariano zawsze mógł na nim polegać, gdyż wszelkie zadania wykonywał niezwykle skutecznie. Miał jednak pewną słabość. Tą słabością były kobiety. Odwiecznym rywalem Don Mariano był Signor Daniello, niezwykle charyzmatyczny i wpływowy człowiek. Podobnie jak Don Mariano, również on otaczał się zaufanymi ludźmi. Najbardziej zaufanym z nich był Narko Jemu jedynemu, senior Daniello powierzał wszystkie tajemnice rodziny. Mówiło się, że to kiedyś on zostanie ojcem chrzestnym klanu. Spraw senior Daniello pilnował także Johnny Galficci. W załatwianiu spraw zawsze był niezwykle skuteczny, lecz niestety wyjątkowo mało dyskretny. Na spotkaniu gościł również Don Cusini, wysłannik Sycylii, który nieoficjalnie miał za zadanie przyjrzeć się klanom Don Mariano oraz Signor Daniello. Miał ocenić, który z nich jest bardziej wpływowy i z którą rodziną warto robić interesy. Mimo, iż rzecz miała miejsce w czasach prohibicji, w trakcie spotkania wszyscy świetnie się bawili. Nie zabrakło ani pięknych kobiet, ani kurtuazji pomiędzy największymi wrogami. Po wystawnej kolacji wszystko stało się jasne. Don Cusini podjął decyzję. Uznał, że Don Mariano będzie lepszym partnerem do interesów. Podczas gdy obaj dogadywali warunki współpracy, upokorzony senior Daniello postanowił się zemścić. Od tej chwili w jego głowie panowała tylko jedna myśl. Pozbyć się Don Mariano. Wraz ze swoją kochanką, równie piękną, co niebezpieczną Bellą, ustalili plan. Bella miała za zadanie uwieść Don Mariano, a następnie podstępnie zlikwidować największego rywala Signor Daniello. Bella nie miała najmniejszego problemu z wykonaniem zadania. Don Mariano błyskawicznie uległ jej urokowi. Bella wykonała zadanie, jednak nie to zlecone przez Signor Daniello. Podczas uwodzenia Don Mariano sama uległa jego urokowi. Ostatecznie Don Mariano zgarnął całą stawkę Nawiązał kontakt z Sycylią Pozbył się największego wroga I zdobył serce Belgii.